Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli robi się coraz spokojniej, a zaczęło się robić, panie profesorze, od trzeciej dekady sierpnia, bo niemalże tuż po zakończeniu wiktorii w Bitwie Warszawskiej rozpoczęły się polsko-sowieckie rozmowy pokojowe. Komu się tak spieszyłoby w Mińsku rozpocząć dogadywanie się z bolszewikami? Teraz po klęsce w Bitwie Warszawskiej spieszyło się bardziej Sowietom, bo chcieli wciąż jeszcze w oparciu o swoje stare warunki wykorzystać to, że rokowania toczą się na ich terenie, pod ich kontrolą i nie dopuszczali jak długo mogli do polskiej delegacji w ogóle wiedzy o tym, świadomości tego, że nastąpił przełom na froncie, że teraz to Polska wygrywa, że Polska bije bolszewików, ale rzecz jasna polscy negocjatorzy Zdawali sobie sprawę z tego, że coś się musiało zmienić, że na pewno nie warto w tym momencie ulegać presji sowieckiej i stąd właśnie po kilku dniach takich zupełnie bezowocnych rozmów zdecydowano o ich przeniesieniu na teren neutralny, a więc do państwa łotewskiego, do jego stolicy w Rydze, gdzie rzeczywiście można było prowadzić rozmowy w sposób równy dla obu stron. Co chciano ustalić? Jak zakończy się ta wojna, to gdzie będzie państwo polskie, a gdzie będzie państwo sowieckie? To była najważniejsza kwestia do rozstrzygnięcia. Między końcem rozmów w Mińsku, a początkiem rozmów w Rydze, właściwie one nabiorą rozpędu dopiero w drugiej połowie września 1920 roku, Najważniejsze było nie to, co wymyślą dyplomaci, ale to, co stanie się na froncie. Działania wojenne wciąż trwały i wciąż miały decydujący wpływ na przyszły kształt granicy, na przyszły kształt pokoju sowiecko-polskiego, polsko-sowieckiego. Tu działo się wciąż jeszcze bardzo dużo w ostatnich dniach sierpnia i w całym wrześniu, czy pierwszej połowie października. Ja zapytałam, co chciano ustalić, ale właściwie w podtekście tego pytania było, co chciano ugrać. No bo skoro Sowietom zależało na rozpoczęciu tych rozmów, to może chodziło o przeciąganie czasu, by jednak dać szansę Tuchaczewskiemu oraz Budionnemu. Ma pani redaktor rację, oczywiście jeszcze... Praktycznie rzecz biorąc do 25 września Tuchaczewski zachowywał nadzieję i starał się przekonać o tym także swoich zwierzchników, czyli Naczelnego Dowódca Armii Czerwonej, Siergieja Kamieniewa, Trockiego jako zwierzchnika politycznego Armii Czerwonej i całe biuro polityczne, że wciąż można pokonać Polaków. Ale Trocki w to wierzył, zyskiwał akceptację dla tego również ze strony części Politbiura, ale część członków Politbiura była już przekonana, że ten moment największych nadziei dla Moskwy minął. Skoro nastąpił tak paniczny odwrót spod Warszawy, skoro zdruzgotano naprawdę podstawę siły ofensywnej frontu zachodniego, pamiętajmy, straty frontu zachodniego wynosiły blisko 150 tysięcy żołnierzy, to były bardzo duże straty, niełatwo było je uzupełnić. Niemniej Tuchaczewski uważał, że jeszcze przy pomocy posiłków ściąganych nawet z Syberii, Pamiętajmy, Armia Czerwona liczyła wtedy przynajmniej na papierze ponad 4 miliony żołnierzy, więc było jeszcze z czego brać te uzupełnienia. Chociaż ogromnie panoszyły się w Armii Czerwonej choroby zakaźne w roku 1920. 200 tysięcy ludzi zmarło na tyfus. A więc to mniej więcej 5% składu Armii Czerwonej. Natomiast wracając do planów Tuchaczewskiego, liczył on, że za Bugiem zbierze siły ponownie i obiecywał, że w ciągu 10 dni, najwyżej dwóch tygodni, a więc wyznaczył ten termin na 25 września, uda mu się przygotować do nowej wielkiej ofensywy siły swojego frontu i znów przekroczy Bóg. W Moskwie jednakże już się wtedy wahano, czy warto. Trudno było liczyć, że za drugim razem uda się sowietyzacja Polski. Tuchaczewski bardzo chciał, bo od tego zależała jego, można powiedzieć, mołojecka sława dowódcy. Czy będzie jego nazwisko związane z klęską pod Warszawą, czy raczej uda mu się jednak odegrać. Stąd on bardzo parł do zatwierdzenia tego planu. I Moskwa. Biuro Polityczne ostatecznie ten plan zatwierdziło, ale już bez wielkich nadziei. Pamiętajmy, że był to już czas, kiedy przerwały się te rozmowy polityczne w Londynie, no jednak zostali bolszewicy skompromitowani swoją próbą likwidacji Polski a także skompromitowani w Londynie przez to, że wywiad brytyjski potrafił zdeszyfrować telegramy płynące do delegacji sowieckiej w Londynie, a one mówiły wprost, że oszukuje się nie tylko Polaków, ale oszukuje się Londyn, że wszystkie te rozmowy polityczne w Londynie mają być pretekstem tylko, który odsunie uwagę państw zachodnich od prawdziwego celu Armii Czerwonej, a tym celem nie jest sowietyzacja Polski tylko, ale sowietyzacja całej Europy, całego kontynentu europejskiego. W końcu sierpnia, kiedy te telegramy do sowieckiej delegacji w Londynie staną się jawne dla przynajmniej części rządu brytyjskiego, no Lloyd George nie mógł już dalej forsować ugody z Sowietami. I to wszystko wpływało, no powiedziałbym, na ostudzenie ambicji, nadziei tej szaleńczej gorączki imperialno-zdobywczej, jaka opanowała gospodarzy Czerwonego Kremla w lipcu, sierpniu 2020 roku. Bitwa, którą przygotowywał Tucha miała raczej służyć przygotowaniu lepszych dla strony sowieckiej warunków ostatecznego pokoju z Polską, niż była przygotowaniem nowej sowietyzacji Polski. Ale to właśnie starał się sparaliżować Piłsudski przy pomocy swojego kontrplanu, planu bitwy nad Niemnem. Czy Polska była skazana na sukces w bitwie niemeńskiej? Pojedynek dwóch wodzów Piłsudskiego i Tuchaczewskiego wskazywał jednak na doświadczenie i wiek, czyli wskazywał na to, że tym zwycięzcą będzie Piłsudski? Sądzę, że sprawa nie rozstrzygała się na poziomie talentów dowódczych jednego czy drugiego wodza. Ale raczej na poziomie psychologii i logistyki użyję tych dwóch określeń obcobrzmiących, ale jednak jasnych w kontekście tamtej sytuacji. Psychologia, no cóż, to po prostu znużenie Armii Czerwonej Frontu Zachodniego, wielką klęską, której doznała właśnie i znużenie ogromną drogą, którą pokonała raz ze wschodu na zachód. A teraz ponownie z zachodu na wschód, odwrót. Ci ludzie mieli już tysiące kilometrów w nogach. Byli w dużym stopniu zdemoralizowani przez niepowodzenie swojej wielkiej ofensywy sprzed kilku tygodni. A logistyka? Wydłużone bardzo linie komunikacyjne. Wciąż nawet jeśli chodzi o Grodno, czy Lidę, czy Wilno, czy Baranowicze, to jest bardzo daleko od Moskwy, znacznie bliżej jest dotychmiast z Warszawy. A więc to Wojsko Polskie miało łatwiejszą, krótszą komunikację, mogło prędzej wzmocnić się, przygotowując swoją własną ofensywę, niż Tuchaczewski doczekać się wsparcia posiłków z Syberii, mówiąc w największym skrócie. I te dwa czynniki sprawiły, że... Plan Tuchaczewskiego, trudno powiedzieć, że był skazany na niepowodzenie, ale dzięki właśnie energicznemu kontrplanowi przygotowanemu przez Piłsudskiego załamał się pomysł Tuchaczewskiego zepchnięcia Polaków raz jeszcze za Bóg. Bowiem Piłsudski wcześniej uderzył, pięć dni wcześniej, próbował zamknąć całą siłę uderzeniową Tuchaczewskiego w takim worku okrążonym przez siły prowadzone w natarciu przez generała Rydza-Śmigłego. To akurat się Piłsudskiemu nie udało. Siły Tuchaczewskiego nie zostały całkowicie otoczone i wymknęły się z tego okrążającego manewru Piłsudskiego, ale zostały w dużym stopniu raz jeszcze pobite. Musiały wycofać się znowu o 150-200 km na wschód. I bitwa niemeńska dlatego jest tak ważnym dodatkiem do bitwy warszawskiej, że ona dopiero przesądziła o tym, iż po zwycięstwie w bitwie niemieckiej. Armia Czerwona nie miała już żadnej możliwości, żadnej realnej możliwości wznowienia natarcia na Polskę w 1920 roku. A Lenin i towarzysze z Politbiura zdawali sobie sprawę, że planowanie kolejnej ofensywy na następny rok jest zupełną fikcją. Państwo sowieckie było wyczerpane nie tylko pierwszą wojną światową, ale także niezwykle ciężką wojną domową. Pamiętajmy też, że wciąż jeszcze na Krymie był przyczółek białej Rosji, a więc chciał Lenin w pierwszej kolejności zlikwidować ten właśnie przyczółek Białej Rosji, co też zrobił w listopadzie 1920 roku w Straszliwej Rzezi, w której wybito blisko 50 tysięcy oficerów Białej Armii na Krymie. Historycy podkreślają, że dużą rolę w bitwie warszawskiej odegrała możliwość nasłuchiwania depesz bolszewickich i działalność polskiego wywiadu, czy w bitwie niemieckiej, także. Znakomicie opisał tę historię w szczegółach profesor Grzegorz Nowik, Autor monumentalnej dwutomowej pracy temu poświęconej. Wydaje mi się jednak, że nasłuch radiowy prowadzony przez fachowców wywodzących się z Armii Austriackiej, którzy zajmowali się tym jeszcze w czasie I wojny światowej, a potem jako Polacy przeszli na służbę oczywiście Wojska Polskiego i wykorzystali to doświadczenie prowadząc nasłuch z kolei meldunków radiową drogą przekazywanych przez bolszewików. Ten radionasłuch miał pewną rolę operacyjną i taktyczną, to znaczy w rozstrzyganiu szczegółowych zagadnień na froncie. Co do strategii, czyli rozstrzygnięć tych największych w skali dotyczących losu całych bitew, to jednak nie radionasłuch decydował, ale właśnie morale, zmęczenie. No i także na pewno zdolności dowódcze w jakimś stopniu, nie tylko samych naczelnych wodzów, ale także poszczególnych dowódców jednostek, a tutaj Polacy wykazywali się wielokrotnie bardzo wybitnymi osiągnięciami, że przypomnę choćby jedną z największych bitew kawaleryjskich w XX wieku, stoczoną pod Komarowem niedaleko Zamościa 31 sierpnia XX roku, gdzie pułkownik Juliusz Rummel na czele dywizji kawalerii rozgromił ostatecznie resztki konnej armii budionnego i od tej pory postrach Wojska Polskiego, czyli konarmia, Budionnego, przestanie się w ogóle liczyć jako jakakolwiek siła zbrojna. W tej ogromnej bitwie, w której brało udział kilkanaście tysięcy kawalerzystów, armia konna została zredukowana z dwudziestu tysięcy, ostatecznie do pięciu tysięcy kawalerzystów, a więc to pokazuje jeden z przykładów efektywnej walki prowadzonej przez polskich dowódców na różnych etapach tej wojny, nie tylko w samej bitwie warszawskiej czy w bitwie niemieckiej, ale w rozmaitych innych wydarzeniach wojennych toczącej się wojny polsko-sowieckiej. Wrzesień 1920 roku to nie tylko rokowania polsko-sowieckie, ale i polsko-litewskie, a te ostatnie w sprawie zawieszenia broni na linii Fosza. Mam wrażenie, że tutaj Polska trochę zachowywała się jak Sowieci, bo co innego mówiła, co innego robiła. Myślę tutaj o w wyprawie generała Lucjana Żeligowskiego na Wilno i ostatecznie na moment, ale jednak przyjęcie Wilna. Sądzę, że jednak porównanie z Sowietami o tyle jest nieuprawnione, Okrótce. że... Nie, jest nieuprawnione dlatego, że Polska nie miała żadnych zamiarów co do państwa litewskiego jako takiego. Nie chciała spolonizować Litwy w całości. Polska upominała się o Wilno. Wilno zamieszkiwane w ogromnej większości przez ludność polską i żydowską. Litwinów było w Wilnie 3%. A więc mowa o litewskości Wilna mogła być tylko w kontekście historycznym, ważnym, ale z punktu widzenia zasad etnograficznych, które tak podkreślano przecież po I wojnie światowej, na pewno Wilno Polsce się należało. Wilno jednakże było przeforsowane jako należne Litwinom przez nieprzychylną, wrogą Polsce politykę Lloyd George'a, politykę, do której nakłonił Lloyd George także Francuzów. A więc ustalono, że Wilno będzie przekazane Litwinom. Co było sprzeczne, no jeszcze raz to powtórzę, z wolą mieszkańców tego miasta. Całego regionu zamieszkałego także pod Wilnem przez Polaków głównie. I było sprzeczne, no można powiedzieć, z nastawieniem całej polskiej opinii publicznej. I chodziło o Wilno, a nie o całe państwo litewskie już w tym momencie. Piłsudski już niestety musiał dawno zrezygnować ze swoich planów federacji z Litwą, ponieważ... Większość z kolei partii litewskich odrzucała jakikolwiek związek polityczny z Polską, a więc skoro Litwini nie chcieli federacji, to Polacy i to zarówno Narodowi Demokraci, jak i wolennicy PPS, jak i Ludowcy, wszyscy uważali, że w takim razie chociaż Wilno musimy odebrać. Przypomnijmy, że Wilno dostało się w ręce litewskie na zasadzie, użyję tego porównania, ale ono musi być użyte chieny przy prawdziwym drapieżniku, bo Wilna przecież Litwini nie zdobyli, tylko przekazali im Wilno Sowieci w momencie, kiedy starali się dobić Polskę. W momencie, kiedy Sowieci z kolei zostali pobici przez Polskę, wiadomo było, że Polska niejako zechce wystawić rachunek Litwinom za tę politykę popierania Sowietów w momencie szczególnie dla Polski tragicznym. I tak zaczyna się właśnie cała gra wokół Wilna. Mówię gra, dlatego że Polacy musieli udawać przed państwami zachodnimi że nie jest to działalność państwa polskiego, skoro Wielka Brytania i Francja mówią, że Wilno nie ma należeć do Polski, orzekły to już wcześniej, no to trzeba było udawać, że to jacyś zbuntowani żołnierze dywizji litewsko-białoruskiej pod wodzą generała Lucjana Żeligowskiego, samowolnie zajmują Wilno, niezależnie od Piłsudskiego. Wiadomo było, że Mrugali do siebie okiem nawzajem że Ligowski i Piłsudski w tej akcji i że tutaj ma pani absolutną rację stwierdzając, że było to zachowanie nieeleganckie, nazwijmy to tak najdelikatniej, bo złamane zostały wcześniejsze porozumienia z Litwinami z 7 września. 1920 roku, gdzie Polacy właśnie po to, żeby zaspokoić państwa zachodnie, wciąż bardzo krytycznie do Polski nastawione, zwłaszcza Wielką Brytanię, krótko mówiąc udawali, że zgadzają się na tzw. linię Fosza, która zostawia po stronie polskiej suwałki, Sejny. Natomiast, że nie zgłaszają chwilowo pretensji do Wilna. Pamiętajmy, że od dostaw z państw zachodnich wciąż zależało wyposażenie armii Polskiej, mimo tej blokady, o której mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, realizowanej przez pro-sowieckie grupy robotnicze na zachodzie i przez antypolską postawę kilku rządów państw, takich jak Czechosłowacja, Belgia czy Wielka Brytania, to jednak, zwłaszcza po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej, na nowo potrzeba było dostaw amunicji, sprzętu, którym można było dalej prowadzić walkę przeciwko bolszewikom, wygrać choćby właśnie Bitwę Niemeńską. A otwarcie prowokując Zachód, mówiąc, wy każecie nam zostawić Wilno w spokoju, a my lekceważymy decyzję, bo tego rodzaju polityka byłaby nieroztropna. I stąd cała ta maskarada rzekomego buntu generała Żeligowskiego przeciwko władzom polskim, buntu, którego skutkiem jest zajęcie przez dywizję Żeligowskiego Wilna i ogłoszenie niezależności tej tak zwanej Litwy Środkowej, bo przecież nie jest ona wcielona do Polski, tylko rządzi tam jednoosobowo Żeligowski. Dekretami. Tak, dekretami, tak, a wcielenie Litwy Środkowej do Polski to będzie dopiero melodia, choć niedalekiej, ale jednak przyszłości. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Protestował przeciwko tej akcji generała Żeligowskiego w Lidze Narodów Oskar Miłosz z tych Miłoszów? Tak, to był stryj Czesława Miłosza, też utalentowany, choć chyba jednak nie tak bardzo poeta, zbieracz folkloru litewskiego. Inaczej niż Czesław Miłosz, Oskar wybrał zdecydowanie tożsamość litewską i to w takiej wersji nacjonalistycznej. I jako obrońca tej właśnie perspektywy nacjonalistycznej perspektywy litewskiej Oskar Miłosz konsekwentnie zwalczał Polskę na arenie dyplomatycznej w roli przedstawiciela Litwy Kowieńskiej, tak się nazywało potocznie państwo litewskie ze względu na stolice tej Litwy w Kownie, a nie w Wilnie, które zajęli Polacy. Właśnie jako przedstawiciel Litwy Kowieńskiej Oskar Miłosz będzie konsekwentnie zwalczał Polskę ten trudny dylemat rozstrzygający prawda, do kogo to miasto powinno należeć, miasto co najmniej kilku narodów, bo na pewno historyczna stolica Litwy, ale przecież tak silnie związana z kulturą polską i jednocześnie bardzo ważna także dla ludności żydowskiej jako istotny ośrodek kulturalny i przecież także ważna dla Białorusinów jako istotny dla nich również ośrodek polityczny. To wszystko razem nie dało się rozstrzygnąć w sposób zadowalający dla wszystkich stron. Rozstrzygnęła siła. Tymczasem w Rydze 12 października trwają rokowania polsko-bolszewickie. Podpisano nawet umowę o rozejmie i to umowę między Rzeczą Pospolitą Polską a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Sowietów, bo taka jest pełna nazwa i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowietów. Co robi tu oba Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowietów w Rydze? Strona sowiecka już od początku swojego istnienia politycznego uciekała się do takiej sztuczki politycznej, jak powoływanie tworów niby państwowych, niby odrębnych od centrum władzy sowieckiej na Kremlu po to, by ułatwić sobie grę dyplomatyczną. W takim charakterze powołano na początku 1919 roku na przykład Republikę Litewsko-Białoruską, tak zwany Litbieł, który miał być takim buforem oddzielającym Rosję sowiecką od Polski, oczywiście rządzonym także przez Sowietów. I również w momencie, kiedy bolszewicy zajęli zbrojnie Ukrainę, Utworzyli tam Ukraińską Republikę Sowiecką, twierdząc, że realizują w ten sposób prawo narodów do samostanowienia. Rzecz jasna ta Ukraińska Republika Sowiecka była całkowicie politycznie podporządkowana Moskwie. I tu właśnie ciąg dalszy tej sowieckiej maskarady trwał, to znaczy wprowadzenie delegacji marionetkowej Ukraińskiej Republiki Sowieckiej do rokowań w Rydze po to, by występować niejako w imię słusznych praw narodu ukraińskiego do zjednoczenia swoich ziem, oczywiście pod władzą sowiecką. Po to była ta delegacja towarzysząca prawdziwym, realnym negocjatorom strony sowieckiej. Na czele delegacji sowieckiej stał Przyuczony dyplomata Adolf Joffe na czele polskiej delegacji stał mniej chyba uzdolniony dyplomatycznie wiceminister spraw zagranicznych Ludowiec Jan Dąbski, ale towarzyszyła mu cała delegacja sejmowa i wojskowa. W sejmowej delegacji szczególnie ważną rolę odgrywał Stanisław Grabski z Narodowej Demokracji, ale także bardzo ważną postacią był Leon Wasilewski. Reprezentant programu federacyjnego Piłsudski miał swoich wojskowych obserwatorów. Te negocjacje toczyły się prędko właściwie, no bo właściwie w ciągu dwóch tygodni rozstrzygnięto wszystko w Rydze. Sprawa dotyczyła nie tylko granicy, jaką ostatecznie ustalono, ale także odszkodowań za wojnę, zwrotu polskich dóbr kultury zagrabionych jeszcze przez Rosję carską i wielu innych ważnych zagadnień. Niemniej na pewno najważniejsza była kwestia granic i tutaj powstała wokół rokowań w Rydze legenda, do dzisiaj utrzymująca się nie do wykorzenienia powiedziałbym legenda, mimo że powstała wyjaśniająca do końca wszystkie te kwestie monografia amerykańskiego uczonego polskiego pochodzenia wydana przez Yale University Press kilka lat temu i przetłumaczona również na polski, wyjaśniająca każdy szczegół rokowań w Rydze. Która stwierdza jasno, że strona sowiecka nie chciała ani przez moment oddać Polsce Mińska Bowiem legenda, o której mówię, głosi, że przecież mógł być jeszcze Mińsk białoruski w granicach Polski Bo Wojsko Polskie rzeczywiście zajęło Mińsk na kilka dni w połowie października Że to tylko narodowo-demokratyczny zły duch tej delegacji, czyli Stanisław Grabski przesądził o tym, że nie ma Mińska w granicach II Rzeczpospolitej Prawda wygląda zupełnie inaczej. Strona sowiecka absolutnie nie chciała zgodzić się na oddanie Mińska po prostu dlatego, że uważała, że ta naturalna stolica Białorusi musi być po stronie sowieckiej, żeby Polska nie mogła odnowić programu federacyjnego, żeby Polska nie miała przyszłej stolicy Białorusi zwróconej sercem ku Polsce, a odwróconej z mieczem przeciw Moskwie. Prawda? Strona sowiecka chciała zachować dokładnie odwrotną możliwość, to znaczy większość Białorusi w swoich rękach z stolicą Mińskiem po to, żeby w przyszłości zdobyć resztę Białorusi na Polsce. Jest też druga część tej legendy, że Piłsudski był przeciwny ustaleniom przyjętym w Rydze. A jaka jest prawda, panie profesorze? Jest to absolutna nieprawda. Piłsudski był na bieżąco informowany przez swoich wysłanników o przebiegu rokowań w Rydze i sam ich instruował. A celem instrukcji Piłsudskiego było jedno. Wywalczenie tak zwanego korytarza Grabskiego. Jak się to przypisuje właśnie Grabskiemu, tę inicjatywę. Czyli odcięcia Litwy Kowieńskiej, tej Litwy Niepodległej, która pozostanie na mapie, jako kraj skonfliktowany z Polską od państwa sowieckiego, a zatem żeby daleko na północ sięgnęła takim jakby językiem wyciągniętym w stronę Łotwy, granica państwa polskiego i odcięła Litwę od państwa sowieckiego. Chodziło po prostu o to, żeby Rosja sowiecka, oczywiście wrogo do Polski nastawiona, przez Litwę, wspólną granicę z Litwą, także wrogo do Polski nastawioną, nie mogła połączyć się z Niemcami, czyli z Prusami wschodnimi, bo to oczywiście bardzo strategicznie osłabiałoby północno- wschodnie, rubierze Polski i całe nasze położenie geopolityczne. Przez osiągnięcie tego tak zwanego korytarza, czyli połączenia Polski z Łotwą, z Dyneburgiem, korytarza Grabskiego, Polska rozwiązywała ten problem w sposób dla siebie korzystny i właśnie w zamian za Mińsk, za zgodę na to, żeby Mińsk pozostał po stronie sowieckiej, co Piłsudski całkowicie akceptował, uzyskała strona polska to ważne strategiczne ustępstwo strony sowieckiej, czyli zgodę na ów korytarz, czyli na wspólną granicę Polski z Łotwą. Wiem, że to brzmi może skomplikowanie dla Państwa, ale proszę mi wierzyć, Piłsudski był z wyniku rozmów w Rydze całkowicie zadowolony. Był pragmatykiem, Panie Profesorze. Był pragmatykiem, oczywiście był bardzo rozgoryczony. Narzekał, jak to zwykle w jego zwyczaju było, że to społeczeństwo nie dorosło do jego wielkich planów. Podkreślał, że społeczeństwo nie chce już płacić ofiar dalszych w tej walce o wielkość Polski. Ale stwierdzał też sam w rozmowie ze swoim adiutantem, takie ważne świadectwo jest właśnie z tego czasu, z końca 20. początku 21. roku, że cóż, no możemy jeszcze raz spróbować pójść na Kijów, ale nic z tego nie będzie. No, po prostu widać, że Ukraińcy tego nie chcą. Nie chcą stworzyć niepodległego narodowego państwa przeciwko Rosji Sowieckiej. Widać także, że bolszewicy mają takie siły, że mogą nas jeszcze raz z Kijowa wyrzucić. A więc jakby wznawianie wojny w tym momencie nie ma sensu. No, trzeba pogodzić się z tym rezultatem jaki jest. Tym bardziej, że wszystkie ugrupowania polityczne w Polsce reprezentowane w Sejmie były za natychmiastowym zawarciem pokoju. PPS, o ile popierał Piłsudskiego bardzo, o tyle jednak reprezentował środowiska robotników miejskie, gdzie zmęczenie wojną bardzo dawało znać o sobie. Środowiska chłopskie, szczególnie liczne, ich symbolem był WITOS. Tym bardziej nie chciały już wysyłać chłopskich synów na front, zdali już egzamin z polskości. Ta armia, blisko milionowa Polska, złożona w większości z chłopów, nie zdezerterowała, obroniła Polskę. Ale skoro Polska była już obroniona, to dalej walczyć gdzieś w Mińsku czy w Kijowie nie chcieli ludowcy. I narodowi demokraci, którzy oczywiście byli nastawieni antykomunistycznie na czele zdmowskim ale jednocześnie uważali, że dalsze parcie na wschód nie przyniesie Polsce nic dobrego z dwóch względów. Po pierwsze zakładali koncepcję państwa inkorporacyjną, czy można użyć innego określenia asymilacyjną, czyli wziąć tyle na wschodzie, ile można zasymilować. No, Jak weźmiemy jeszcze pół Białorusi jeszcze kawałek Ukrainy, to nawet Dmowski i jego towarzysze zakładali, że to już będzie nie do spolonizowania, a zatem byli tutaj pewną powściągliwością. Drugi powód był taki dla narodowej demokracji, by opowiedzieć się za pokojem, iż uważali, że zawarcie pokoju w tej chwili z Rosją Sowiecką. Przyspieszy stopniowo upadek władzy sowieckiej i że z przyszłą Rosją, jaka powstanie na gruzach Związku Sowieckiego, łatwiej będzie porozumieć się na podstawie granicy, którą Rosja może zaakceptować niż sięgając daleko gdzieś jeszcze na wschód, czego żadna Rosja nie zaakceptuje. Gdy spierano się w negocjacjach o Mińsk na tyłach, jeżeli mogę tak powiedzieć, nasz Sejm, czy to właśnie z powodu owego zmęczenia, o którym pan wspomniał, powołując się na układ rozejmowy, zażądał od Naczelnego Dowództwa usunięcia z granic Polski lub rozbrojenia wszystkich niepolskich formacji antybolszewickich. Sejm, w którym większość miała narodowa demokracja. Czy to była polityka? Czy rzeczywiście owo zmęczenie? To akurat był wynik nacisku sowieckiej dyplomacji. O ile Sowieci zgadzali się na właśnie wspomniany przeze mnie przed chwilą korytarz Grabskiego, ważny strategicznie dla Polski, to najbardziej Sowietom zależało na tym, ażeby Polska zerwała stosunki i zerwała jakiekolwiek scenariusze jeszcze mogła mieć wykorzystania sił antybolszewickich w samej Rosji. Czy będą to siły ukraińskie? Na czele z Atamanem Petlurą. Czy będą to siły Białej Rosji? Bowiem przypomnijmy, że oprócz wojsk ukraińskich, które walczyły u boku Wojska Polskiego bardzo dzielnie zresztą w 1920 roku, nie tylko w ofensywie na Kijów, ale potem w obronie Polski. Między innymi twierdza zamość broniona była przez oddziały ukraińskie na czele z generałem Marko Bezruczko. Omelianowicz Pawlenko także w polu stawał bardzo dzielnie, ramię w ramię z żołnierzami polskimi przeciwko bolszewikom. Była duża grupa, mniej więcej 30-20 parotysięczna żołnierzy ukraińskich walczących u boku Polski. No i krótko mówiąc, bolszewicy mówili, nie możecie dalej popierać tej akcji, która zagraża naszej sowieckiej Ukrainie. Jeszcze bardziej zależało im na likwidacji oddziałów Białej Rosji, uformowanej u boku Polski, tak zwanej III Armii Rosyjskiej pod wodzą Borysa Peremikina oraz oddziałów kozackich pod wodzą Atamana czy Esaua Jakowlewa. Bo te jeszcze bardziej drażniły władze w Moskwie, bowiem one oznaczały, że jest przy Polsce jakiś ośrodek polityczny, który może upomnieć się o władzę w samej Rosji. Że to jest alternatywa dla rządu bolszewickiego. Oczywiście ta tak zwana trzecia armia rosyjska formująca się w Polsce, licząca kilkanaście tysięcy żołnierzy, podporządkowana była generałowi Wranglowi rezydującemu na Krymie i rozpaczliwie broniącemu się przed atakami sowieckimi. Ale właśnie w imię likwidacji tych formacji bolszewicy wywarli bardzo silny nacisk dyplomatyczny w Rydze i Polska przyjęła te warunki. A zatem czy traktat ryski to była świadoma zdrada? Piłsudski zdradził swoich sojuszników? Piłsudski wiedział, że no, zdradza swoich sojuszników ukraińskich, dlatego na spotkaniu z później internowanymi żołnierzami ukraińskimi wypowiedział te słowa, ja was przepraszam panowie. Przepraszał, ale trudno było nie zrozumieć jego decyzji. Państwo polskie, Sejm, tak jak pani redaktor przypomniała, był jednoznacznie przeciwko wspieraniu jakichkolwiek dalszych akcji zbrojnych, które mogłyby naruszyć pokój, pokój z Sowietami. W tej negocjacyjnej zawierusze rząd polski przeznaczył 40 milionów marek na budowę tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków w Gdyni. To może zdumiewać, zaskakiwać. Nie chcę powiedzieć, że może zachwycać. Tak, to świadczy po prostu o tym, że rząd polski pracował. Pracował dla dobra państwa polskiego nie tylko na odcinku najważniejszym, czyli wojennym, ale także w każdej dziedzinie, w której potrzebna była ta wytężona praca. Sprawa Gdyni była niejako podyktowana przez ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące Gdańska. One zapadały właśnie jesienią 20 roku. Tu również nieprzychylna Polsce polityka brytyjskiego premiera sprawiła, że Polska nie mogła wykorzystać wolnego miasta Gdańska jako swojego portu. Zostało także jasno określone w statucie wolnego miasta Gdańska, że nie będzie w Gdańsku żadnego portu wojennego. A więc pytanie, czy na tym niedużym odcinku wybrzeża, który Polsce pozostał, powstanie jakiś port, w którym będą mogły stacjonować kiedyś w przyszłości polskie statki, zarówno te cywilne, handlowe, jak i wojenne, kiedy uda się je kupić czy zbudować. To pytanie musiało stanąć właśnie już jesienią 1920 roku przed oczami rządu polskiego, kiedy ostatecznie rozstrzygnęły decyzje mocarz zachodnich status Gdańska i sprawiły, że pozycja Polski w Wolnym Mieście Gdańsku była bardzo, bardzo ograniczona. I stąd natychmiastowa decyzja. No, próbujemy w najbardziej sprzyjającym punkcie, gdzie co prawda na razie jest tylko wioska rybacka, ale próbujemy zacząć przygotowanie do budowy w przyszłości czegoś, co zastąpi nam Gdańsk. Gdańsk, którego nie możemy korzystać, bo nie pozwolił na to Lloyd George. Tak właśnie już praktycznie rzecz biorąc jesienią XX roku zaczyna się ta wspaniała, niezwykle pozytywna epopeja, niewojenna, ale epopeja inżynierska dobrej polskiej pracy. Epopeja budowy portu w Gdyni. Portu, który stanie się już w powie lat trzydziestych największym portem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. Od wioski liczącej niespełna tysiąc mieszkańców w 2020 roku do 15 lat później największego portu bałtyckiego. Ta historia zaczyna się w październiku 1920 roku. Ale jednocześnie pamiętajmy te działania, które można by nazwać pracą organiczną rządu muszą trwać na dziesiątku innych odcinków. Przypomnijmy w dramatycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej podjęta decyzja o reformie rolnej. Później co prawda zakwestionowana, ale jednak w ramach tej decyzji wdrażanej od 20 roku blisko milion hektarów ziemi przeszło w ręce chłopów małorolnych lub bezrolnych za niewielką opłatą i za połowicznym odszkodowaniem dla wcześniejszych właścicieli ziemskich, a więc regulowano także tę ważną kwestię społeczną. Próbowano także przy pomocy nowych uregulowań prawnych scalić bardzo podzielony wręcz swoją infrastrukturą organizm państwa polskiego. Właśnie z października, listopada 20 roku pochodzą decyzje rządu polskiego dotyczące nowej administracyjnej struktury w zaborze austriackim. Decyzje dotyczące także pewnych uregulowań związanych po prostu z ruchem komunikacyjnym. Przypomnijmy, w zaborze austriackim, czyli w Galicji, panował ruch lewostronny, jak w Anglii. No a w zaborze rosyjskim i pruskim prawostronnym trzeba było to uzgodnić, żeby się nie pozabijać na drodze. Trzeba było zacząć scalać tory kolejowe, szersze o kilkanaście centymetrów w zaborze rosyjskim niż w pozostałych dwóch zaborach. A więc wszystkie te zadania niejako spadały naraz na głowę tego samego rządu, który dźwigał na sobie brzemię podniesienia społeczeństwa do wysiłku wojennego w decydującej rozgrywce z bolszewikami w XX roku. Rok rozterek w obliczu bolszewickiej inwazji na Polskę, załamania nerwowego, złożenia dymisji na ręce premiera Witosa. Kończy się dla Józefa Piłsudskiego nadzwyczaj dobrze, bo odbiera buławę marszałkowską. Czy to nagroda dla wielkiego wodza, czy konsekwencja działań w hierarchii wojskowej? Przypomnijmy, że decyzja o nadaniu stopnia marszałka Polski, Józefowi Piłsudskiemu, zapadła jeszcze przed bitwą warszawską, późną wiosną 1920 roku, ale Piłsudski nie przyjął wtedy buławy, no bo walka była w toku. Dopiero jako zwycięski wódz mógł ten najwyższy stopień, który przed nim odbierał, właściwie można mówić chyba tylko o Józefie Poniatowskim w tej randze, choć był także marszałkiem Francji. Teraz Piłsudski przyjmował ten najwyższy zaszczyt wojskowy, przekonaniu nie tylko własnym, ale także w przekonaniu na pewno w tym momencie bardzo dużej części społeczeństwa, że jest to zaszczyt zasłużony, że sformowanie Wojska Polskiego i poprowadzenie go do zwycięskiej ostatecznie walki, dzięki której Polska pozostała na mapie i obroniła, wywalczyła swoje granice, jest wystarczającym powodem, żeby naczelny wódz otrzymał buławę marszałkowską. A zatem tutaj manifestacji niezadowolenia, protestów, nawet ze strony przeciwników politycznych z Narodowej Demokracji 14 listopada 1920 roku, kiedy ta uroczystość się odbywała, nie było. Było poczucie ulgi, zadowolenia i wdzięczności wobec tego, który symbolizował to zwycięstwo. Historia żywa za tydzień o wydarzeniach roku 1921, czyli o budowaniu Polski po siedmiu latach wojny. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14.